Po kolejnej mocno wakacyjnej przerwie witają was Arkadiusz Trendowski, Maciej Skwara, Łukasz Mocek. To 18 spotkanie z audycją, która nazywa się 100 gram popkultury. To pełnoletność osiągnęliśmy właśnie. Pe Pełno odcinkowość, Okej. Tak. Okay. Możemy pić teraz, tak? Można, może, mogą nas sprzedać. Nie, to dopiero na koniec. Czyli witamy was w 18 odcinku audycji 100 gram popkultury. Nieważne, napijmy się. No tak, od razu. No i co nam dzisiaj będzie? Nie ma się co, rozdrab... nie ma się co rozdrabniać, zaczynamy od razu, od końca. Ale nie, dobrze, zanim zaczniemy, od... zanim zaczniemy od końca, czyli zanim skończymy, nim zaczniemy, to czas na książki, filmy i wszystko to, co ostatnio u nas ciekawego się przewijało, bądź nieciekawego filmy, seriale, książki z tego co już jestem zorientowany ja ostatnio bardzo dużo ciekawych filmów i, i niekoniecznie ciekawych również oglądałem o tym trochę potem będzie o książce, która kryje się pod tytułem Historia poszukiwacza przyjemności i o jednym serialu który wszyscy już widzieli wszyscy już wychwalali wszyscy już o nim mówili ale w podcaście 100 gram popkultury jeszcze o tym nie było a co u Was, panowie? No to ode mnie może zaczniemy. Ja skończyłem książkę wczoraj. Książkę, która jest pierwszym tomem takiej dłuższej serii, jakiej to za chwilę powiem. Autor Borys Akunin, a książka ma tytuł Azazel. I jest to pierwszy tom przygód niejakiego Erasta Pietrowicza Fandorina. Akcja dzieje się w Rosji, w w koniec XIX. Właściwie nie. E, ciężko powiedzieć, czy to koniec XIX wieku. Nie koniec. 1876. Czyli <grymnie> mamy połowę, drugą połowę XIX wieku. I to jest taki, taka książka, taki kryminał retro z dużą ilością przygody, bo nasz erast Pietrowicz Fandorin wpada z deszczu pod rynne. Co chwilę wychodzi z różnych tarapatów zwycięsko lub mniej zwycięsko. To jest policjant. Policjant, nasz główny bohater. O, kurde, kręciłem jak zwykle. Erast Fandorin jest policjantem w Moskwie. W Moskwie czy w Pietrogrodzie? Już teraz, kurczę, nie pamiętam. W stolicy, w każdym razie. I poznajmy go jako nieopierzonego dwudziestoletniego policjanta, który nie ma doświadczenia i dostaje pierwszą sprawę do rozwiązania z pozoru bardzo łatwą a mianowicie samobójstwo samobójstwo, które wygląda tak, że jeden z takich młodych bogatych utracjuszy strzela sobie w parku miejskim w łeb no i strzela w ten sposób jak to mówią, rosyjska ruletka, a w książce amerykańska ruletka, czyli jedna kula w bębenku, zakręcanie i, i strzał, no i popełnia samobójstwo. Yy, no, sprawa wygląda prosto, bo jest i testament, i jest list pożegnalny, także nic łatwiejszego, ale nasz drogi Eras, Pietrowicz-Fandorin, yy, ma nosa do różnych dziwnych spraw i intuicję, taką detektywistyczną no i podejrzewa w tym coś większego no i okazuje się, że jego podejrzenia są dobre no, no i potem ma mnóstwo przegód, jeździ po całej Europie e, mamy po prostu obraz Europy właśnie XIX wieku Podróży, jak to się wszystko odbywało. Jest w fajnym językiem napisana, bardzo lekko. Czyta się to bardzo fajnie, bardzo szybko. Ja chyba trzy dni. Nie jest to gruba książeczka. Trzy dni miałem po książce oraz zacząłem następny tom. I, I bardzo fajny ten bohater jest ten, bo to jest taki gość, który nie ma zbytnio takich jakichś specjalnych zdolności. Takich, wiecie, silny, mocny, bohaterski, odważny, heroiczny, jakiś ten. On ma po prostu niesamowite szczęście. I to jest, jeden, jedy, to jest jego główny atut. Po prostu, jeśli gra w karty, choćby grał pierwszy raz, to wygra. <grym> jeśli coś mu się dzieje, to jakoś zawsze uda mu się łutem szczęścia uratować. Nie wiem, czy to jest spoiler, chyba nie, bo książ yy, no, Akunin Przygod, przygód Fandorina e, jest już sporo, wydał już w Polsce 13 książek, 14 jest już też napisana w języku rosyjskim, a dwie jeszcze podobno w planach, także całość e, tego tej serii zamknie się w 16 książkach. Więc jeszcze sporo, sporo rzeczy go napotka. Wiem tylko z tego, co wyczytałem, że ostatnia książka będzie się działała już w roku 1916. Także Fandorin już będzie starszawym gościem. A, a co? A przez te wszystkie części będziemy dojrzewać razem z nim i przeżywać kolejne przygody. Naprawdę nie jest to książka, która jakaś jest wielka i która ma jakąś ciężką tajemnicę i jest dużo takich twistów, że ciężko się domyślić. Nie, ta książka jest lekka, jest sporo przygód, czyta się naprawdę fajnie i, i no, polecam. Mnie wciągnęła dość szybko i łatwo, tak szybko, że od razu sięgnąłem, tak jak mówię, po drugi tom, który się nazywa Gambit turecki No i sytuacja już jest całkiem inna ale zapowiada się również ciekawie. Więcej o tym nie mogę powiedzieć, bo dopiero jestem po dwóch rozdziałach. Także jeszcze raz powiem, Borys Akunin, książka Azazel, taki tytuł. Azazel to jest taka grupa przestępcza. To szybko się nie, też nie jest powier. A czy to jest czy to jest seria tych 16 książek już wydanych, czy 16 ma być, a jeszcze, jeszcze cały czas autopista? Nie, 13, 13 książek nie, 13 książek w języku polskim już wyszło, 14 jest w ogóle już wydanych, a autor ma w planach dwie jeszcze i to będzie koniec. Aha, tak? czyli... Że 16 to będzie już zamknięta seria. Tak, bo to, jest, to jest ten problem, o którym ja słyszę na przykład, że... że, nie... że się nie kończą te serie. No. Znaczy, To nawet nie chodzi o to tylko, że zaczynają się serie, a szybciej czytasz niż autor pisze. Mhm. Później... ale często jest tak, że wydawcy wiesz, yy, przestają wydawać daną, daną, dany tytuł i, i, i koniec no i wtedy, no co jak jest w jakimś na przykład rosyjskim języku to przecież w oryginale tak łatwo nie przeczytasz. no zawsze Ci Sasza Ci przetłumaczy ma Macieja, Macieja wypytamy o klimaty książkowe, jeżeli były bo zazwyczaj filmowych nie ma y ale książkowe były, były, tematy książkowe, jako że wakacje za nami, to postanowiłem na wakacjach przeczytać coś lekkiego, przyjemnego, ale zarazem dobrego, bo wiecie jak to jest, człowiek jedzie na wakacje i no nie chciałby zmarnować tego czasu na jakąś słabą książkę, no i powiem Wam, że no, chciałem znaleźć coś, co by, mnie, co by mnie złapało, coś, co by mnie urzekło e, i zacząłem szukać. Przeglądałem e, różne serwisy, wszedłem oczywiście na lubimy, e, lubimyczytać.pl i szukałem jakiejś książki, która e, ma wyjątkowo wysokie oceny użytkowników, bo gdzieś tam jak patrzę zawsze na oceny innych, zwłaszcza tych użytkowników, którzy gdzieś czytają podobne książki jak ja, to nie zawodzę się, generalnie się nie zawodzę, więc szukałem sobie jakiegoś czytadła na wakacje, które by miało bardzo wysokie oceny i trafiłem na coś takiego, słuchajcie, trafiłem na książkę, kiedy patrzyłem wówczas na Lubimy Czytać to miała ta książka ponad 9 gwiazdek to się naprawdę rzadko zdarza, żeby jakakolwiek książka miała aż tak wysokie oceny w serwisie Lubimy Czytać i mówię, cholera jasna, 9 gwiazdek to jest wręcz niemożliwe, bo mówi się jak książka na Lubimy Czytać ma 6, 6,5, to już jest bardzo wysoka ocena i można wtedy taką książkę czytać de facto w ciemno, a tutaj ponad 9 gwiazdek. Nie zdziwiłoby mnie to bardzo, gdyby nie fakt, że autor tej książki to był facet dla mnie kompletnie nieznany. Ja pierwszy raz słyszałem o facecie, który nazywa się Dominik W. Rettinger, a książka, o której mówię, nosi tytuł Klasa a więc zainteresowałem się tematem ja tylko tego Ratzinger'a no znałem. właśnie, ja też Ratzinger'a znałem a tutaj jest Rettinger więc zacząłem de facto sobie szukać jakichś informacji o panu Dominiku W. Rettinger'ze i o tej książce i mówię, no dobra, ludzie tak wysoko ją oceniają ale żebym ja kompletnie nic o autorze nie słyszał to jest po prostu no, niemożliwe a nie chciałem zaryzykować bublem na wakacyjny wyjazd. No i gdzieś tam dogrzebałem się do informacji na temat pana Dominika, jak się później okazało, Wieczorkowskiego Rettingera, o. że jest to pan, który no, doświadczenie w pisaniu książek ma małe, ponieważ w tej chwili na w e, koncie e, pana Rettingera są trzy książki. Jest klasa, o której e, powiem zaraz e, parę słów. E, jest jakiś brainstorm, czyli jakaś książka, połączenie e, fantastyki z e, superbohaterem i w ogóle elita, książka wydana przez harlekina. No mówię, no niemożliwe, kurde. Facet pisze jakieś e, satyry na superbohaterów science fiction i wydaje w harlekinie. Ja mam teraz uwierzyć, że ta wysoka. E, ocena książki to nie jest e, jakiś fake, no ale ja czytam głównie e-booki e, gdzieś klasa e, była w jakiejś promocji bodajże w, w, w Oblinku mówię zaryzykuję, ale nim kupiłem tą książkę to poszedłem jeszcze do e, Empiku, żeby zobaczyć jak ta książka wygląda w wersji papierowej Wziąłem do ręki i patrzę no, taka dość spora cegła prawie 550 stron, nie pamiętam teraz dokładnie, chyba 544 mówię, kurczę jest co czytać patrzę na tył okładki i czytam, że na temat książki wypowiada się Agnieszka Holland i wypowiada się podajsze Marian Polko były szef Łopu Grom. albo Gromu też nie pamiętam i oczywiście Agnieszka Holland pisze, że książka fantastyczna, aczkolwiek ona nie wierzy w takie teorie spisku, jak przedstawione w książce, natomiast właśnie Maria Polko pisał, że w tej książce jest więcej prawdy, niż może nam się wydawać. No to mówię, cholera jasna, takie dobre oceny na lubimy czytać i tutaj Agnieszka Holland, Polko takie dwie skrajne oceny co do fabuły tej książki, mówię a niech to z... Spróbuję, ale no tak jak mówiłem ten Ratinger kompletnie nic mi nie mówił więc gdzieś tam zacząłem sobie szperać jeszcze zanim postanowiłem kupić tą książkę w internecie co on takiego zrobił no i z takich rzeczy słuchajcie bardziej znanych to też de facto jest bardzo mało tytułów, bo jego ostatni film do którego pisał scenariusz to są kamienie na szaniec z 2014 roku, mówię no bez, bez przesady, jeżeli chodzi o filmy, to w ogóle jest bardzo e, licho, e, bo e, w 85 roku gra e, w ślepca, w 2008 e, pora roku, w 2010 e, milion dolarów. To są filmy albo nieznane, albo, albo słabe. Natomiast muszę powiedzieć, że trochę dobrych seriali ma pan Ratinger na swoim koncie. Bo był pomysłodawcą serialu Układ Warszawski. Był pomysłodawcą, jak również scenariusz pisał do pierwszych pięciu odcinków. Również ekipę. Serialu. Układ Warszawski jakoś się spra nie sprawdził za bardzo. Nie sprawdził, ale znowu ekipa z 2007 roku Ag Agnieszki Holland. No to tutaj też tych odcinków troszeczkę e, Ratinger pisał, praktycznie wszystkie, bo tam z 13 odcinków chyba 9 popełnił on. To już serial był e, całkiem przyjemny, no ale tak poza tym to miał też słabsze seriale, nie wiem jak e, Apetyt na Miłość, e, Galeria, więc z takim bardzo e, dużym... Z taką dużą dozą niepewności podchodziłem do tej książki, bo jakoś dorobek Ratingera mnie nie przekonywał. No, jedyne tak naprawdę, co mnie do tej książki skłoniło, to promocja na woblinku, bardzo wysokie oceny na Lubimy Czytać, no i ciekawe wypowiedzi Agnieszki Holland i Polko na temat książki. No ale słuchajcie, wziąłem się za książkę otworzyłem ją na pierwszej stronie gdzieś na plaży e, popijając sobie piwko i zacząłem czytać słuchajcie i wpadłem w taki wir czytania jak dawno nie udało mi się wpaść jak śliwka w kompot w jakąś historię to jest książka e, niesamowicie szybka, ja myślę, że jeżeli miałbym po... ale co to jest Sorry, że ci przerywę. Co to jest za gatunek? Bo tak jak mówisz, e, tak, pierwsze moje skojarzenie, klasa Ratzinger, to e, w głowie mam coś takiego. Lata 30. Niemcy. E, dojście Hitlera do władzy. Nie. <laughs> I, i, I coś takiego jak na przykład ta. E, e, takie klimaty. Ja no. ci powiem tak. E, to jest książka, którą, którą można by było nazwać książką sensacyjną. Ale ja bardziej nazwałbym ją książką akcji, ponieważ w niej roi się od pościgów, zdrad, porwań, podsłuchów. Nie brakuje strzelaniny, wybuchów, walki wręcz i to wszystko wplecione w doskonale skonstruowaną intrygę. Trzyma w napięciu od ostatniej do ostatniej strony, od pierwszej do ostatniej. Książka jest bardzo mocno osadzona w realiach III Rzeczpospolitej, czyli naszych współczesnych czasów i wielkich przekrętów. Ja myślę, że nie będzie zbyt dużym spoilerem, jak powiem, że chodzi o wydobycie gazu łupkowego w Polsce, o koncesje, o pieniądze takie, o których nam się nawet nie śniło. Tutaj no, ktoś podprowadził miliard sześćset milionów przeznaczone na... E, między innymi łapówki, e, zdobycie Oj, to ja koncesji, nie lubię i tak takich dalej. Historii, my zaraz Ogromne boli. pieniądze, naprawdę. E, książka w ogóle zaczyna się w stylu Hitchcockowskim, tak? To jest coś e, niesamowite, bo pierwsza e, akcja to jest e, bardzo brutalne pobicie faceta prezesa zagranicznej spółki, który cudem uchodzi z, z życiem, skacząc z trzeciego piętra z połamanymi nogami, w ogóle jakieś takie klimaty, udaje mu się uciec, dzwoni do radia, do audycji na żywo i prosi prowadzącego, jak później się okazuje, swojego znajomego z klasy o pomoc. No i ta książka w tym momencie jeszcze bardziej nabiera tempa. Ona jest konstruowana w bardzo charakterystyczny sposób, bo ona jest pisana bez rozdziałów. To jest jeden ciąg tekstu, aczkolwiek akapity są bardzo krótkie, akapity, które przerzucają nas w inne miejsce akcji czyli na przykład przez pół strony akcja dzieje się w jednym miejscu by na drugą połowę strony przeskoczyć w zupełnie inne miejsce potem znowu wracać więc czyta się to świetnie bo naprawdę krótkimi partiami tekstu możemy sobie e, tą książkę e, dawkować ja bym ją przy, e, przyrównał do serialu telewizyjnego nie wiem czy oglądaliście 24 godziny e, z, e, z no ja właśnie, jestem, ja zacząłem oglądać, oglądać właśnie pierwszy sezon, bo nigdy tego filmu nie widziałem, tego To serialu. jest właśnie książka, w której jest mnóstwo cliffhangerów, na takiej zasadzie, że mówisz, a doczytam, no, doczytam ten akapit do końca i idę spać, tak? I bach, Słuchaj, mam to jest pytanie, taki te cliffhanger, te... że musisz czytać dalej. Mhm. Ja te 540 stron wciągnąłem po prostu w 3 dni urlopu, potem wiesz, musiałem się zastanawiać, za, za co brać się innego. Fenomenalnie się to czyta. Tylko ja tutaj muszę powiedzieć, że ta książka ma tak wysoką ocenę, jeżeli patrzymy na nią przez pryzmat książki sensacyjnej, książki akcji, bądź takiego wakacyjnego em, czytadła, bo w tej książce są pewne niedociągnięcia. Ja mam wrażenie, e, że Ratinger rozkręcał jest, się. Czy to jest coś takiego podobnego, no sorry, czy to jest podobnego coś do e, bezcennego Miłoszewskiego, gdzie też akcja za akcją była? jest było? jeszcze szybsze. To jest no jeszcze kurczę. szybsze, te akapity są jeszcze krótsze, akcja ciągle przyspiesza Tutaj są pewne niedociągnięcia, ja mam wrażenie, że ta książka była pisana też również bardzo szybko, ona jest w takim stylu właśnie scenariusza filmowego pisana, więc są na przykład takie wpadki, które jeżeli traktujemy to jako książkę akcji nie przeszkadzają, na przykład facet ucieka przez las, ma skute ręce z tyłu za plecami, tak? I nagle e, autor pisze, że e, przewrócił się upadając bardzo boleśnie na kolana i łokcie, tak? No jak można upaść na łokcie, mając hmm. ręce z, spięte z tyłu i na kolana? E, jednocześnie. tak, jed, jed, jednocześnie. Więc hmm. są takie niedociągnięcia, ale patrząc na to, właśnie na taką książkę, która macie wciągnąć, macie ponieść i ma dać Ci bardzo dużo takiej przyjemności. To jest, powiedziałbym, taki książkowy blockbuster. Tak jak idziesz do kina na film, który jest typowym filmem akcji i oczekujesz od niego, że Cię porwie, da, da Ci naprawdę dużą dawkę emocji, dużą dawkę rozrywki, no to nie oczekujesz od tego filmu nie wiadomo jakiej głębi, jakich zawiłych dialogów, etc. Więc jak spojrzysz na tą książkę w ten sposób, to ta wysoka ocena jest jak najbardziej uzasadniona. W tej chwili już ocena jest, w lubimy czytać, troszeczkę niższa, bo to jest 7,92% co i tak jest jakąś mm -hmm. kosmiczną oceną, jeżeli chodzi o e, serwis Lubimy Czytać. 38 ocen, 24 opinii. E, gdy się <śmiech> im przyglądamy, to, to są wszystko oceny właśnie w tym stylu, że to jest świetna książka. To jeszcze niewiele, niewiele świetna ocen. Świetna książka rozrywkowa. Ja bym właśnie tak tą książkę ocenił i tak ją e, po polecił. E, jeżeli pan e, Rettinger odchodzi od pisania scenariuszy na rzecz pisania książek, to ja taką twórczość łykam, bo naprawdę miałem świetny fan, świetną zabawę czytając tą książkę i jeżeli szukacie jakiejś beletrystyki, e, która nie jest ciężka w formie, a jest bardzo rozrywkowa i bardzo wciągająca, to klasę mogę Wam polecić absolutnie z czystym sumieniem. Ja dałem jej, Słuchaj, ja jej a... dałem 8 gwiazdek. Mhm. Zastanawiałem się, czy, czy nie dać więcej, ale stwierdziłem jednak, że no, e, są tutaj pewne takie niedociągnięcia, które tą całą e, e, ocenę e, w mojej opinii troszeczkę obniżają. Aczkolwiek, jeżeli chcecie się zrelaksować i świetnie bawić podczas czytania książki, bierzcie i nawet nie zastanawiajcie się dwa razy. A ja mam takie pytanie techniczne, bo ty mówisz, że nie ma rozdziałów, a ty czytałeś to w e-booku na tak. Kindle, tak? Czy na Kindle masz jakieś, masz te, wiesz, chodzi o te wykropkowania na dole, że możesz sobie y, łatwo znaleźć, y, coś przesunąć, czy, czy nie? Czy to jest po prostu jedno? To znaczy nie, to jest plik, pisane w ten sposób, że to y są krótkie akapity oddzielane od sobą, y, wiesz, takimi trzema gwiazdkami, nie? Czyli to de facto mhm. Ale czy to, jest, czy to jest oznaczone w, w Kindle? Nie, nie, to, to jest jedna lokacja. To jest, masz... masz tak, masz tak. Masz, mhm. e, jak patrzysz w lokacji, to jest okładka, i później jest jeden rozdział tam do. E, już mhm. nawet nie pamiętam, chyba do. do, do Ach, to trochę kurczę. Do 7000 linii, czy, czy więcej, już naprawdę nie pamiętam. E, bo tą książkę mhm. miałem e, na, początku, na początku, na przełomie lipca i sierpnia w łapach. Przeczytałem ją bardzo szybko. Bo wiesz, jak to jest fajnie czasami, jak są właśnie rozdziały podzielone i jak ci się uczy prędkości twojego czytania Kindle, mm -hmm. no to wiesz, ile ci do końca rozdziału mniej więcej zostało, a tutaj nie ma takiej no, możliwości. Wiem, de facto do końca rozdziału to to samo, co do końca książki. Do końca jest książki. jest jest jeden długi rozdział i później jeszcze tylko jakieś tam, nie wiem, podziękowania, czy przypisy coś takiego. Mm -hmm. No ale no dobrze, dobrze. Ja z czystym e, sumieniem książeczkę, książeczkę polecam. E, skoro jesteśmy w, klim, w klimacie i w temacie książkowym, no to przy, przy, przyszło, przyszedł czas na moją propozycję, która e, sięg, sięgnąłem po to zupełnie z przypadku. Przy, tutaj, szperając po naszej biblioteczce, która cały czas jest uzupełniana i cały czas e, nie, jakby nie, nie, nadążamy, nie nadążamy z czytaniem, ale to jest, to jest bardzo pozytywny stan. I w jednej z takich serii wyprzedaży Kasia zakupiła, wśród kilku innych książek pojawiła się również książka Richarda Masona zatytułowana Historia poszukiwacza przyjemności i chyba troszeczkę mnie ten, ten tytuł zaintrygował. Taki zboczony, tytuł. Tak, i zaintrygowało mnie takie hasło na okładce tej książki, że nie jest to książka nie dla wstydliwych, o, w, te, w, te, w ten deseń mhm. zacząłem czytać, bardzo, bardzo szybko się to czyta, bardzo przyjemnie się to czyta. I dobrnąłem do takiego momentu, w którym zacząłem się zastanawiać, czy nie mam w ręku czegoś, co jest. co jest z książką podobną do 50 twarzy greja. Bo, bo, bo w, ta, w, takie, w, takie, w takie klimaty, w takie, w takie sytuacje tam zaczął autor tej książki brnąć. Czyli koszmarek. E, o czym... Ale to jest poradnik, czy Nie. to jest taki, to jest beletrystyka? Nie, to jest, to, jest, to jest beletrystyka. Jest rok 1907 i y, młody człowiek, Piet Barol, który ukończył jakąś tam uczelnię. Y, jest on dość zdolnym człowiekiem, aspiruje dość wysoko. Postanowił zostać nauczycielem w domu bogatych Holendrów, bo akcja książki dzieje się w Amsterdamie. Ma referencje. Niby, niby świetne, ale takie, jakie każdy mógłby dostać. Pracodawca niekoniecznie musi o tym wiedzieć, że w jakiś sposób ma znajomych nauczycieli akademickich, którzy te, którzy te referencje pozwolili mu zdobyć. Pojawia się właśnie w domu pewnego bogatego biznesmena, jeżeli nie jednego z najbogatszych w Amsterdamie, po to, by zostać nauczycielem jednego, jednego, jedynego syna tego, tego biznesmena, e, jak się okazuje, ma dość ciężkie zadanie, bo chłopiec nie jest y, łatwy w obejściu, ma problemy z... O proszę pana, w tym Amsterdamie to się <grym> różne rzeczy dzieją, Tak, proszę sz... pana. Szczeg szczególnie na początku XX wieku. Ale, ale sytuacja wygląda tak, że jego celem jest wyrwać się ze swojego środowiska, z wilgotnego, zagrzybiałego mieszkania, które bardzo skromnie dzielił ze swoim ojcem. Chce się dostać na salony, chce żyć dobrze, chce szybko zarobić pieniądze, a w przyszłości chce sam być kimś na takim poziomie jak ludzie, u których chciałby się zatrudnić. Udaje mu się tą posadę dostać i cały czas jakby brnie do przodu, cały czas stara się budować obraz swojej osoby jako kogoś, kto jest godny stanowiska, które zajmuje i cały czas stara się imponować wszystkim mieszkańcom tego bogatego domu. Ja, ja tutaj trafiłem na stronę autora tej książki Richarda Masona i tam jest fajny link, do, fajny link do, do, do strony, która poświęcona jest tej książce głównym bohaterem jest Piet Barol i strona nazywa się Barol.com i tam między innymi mamy takie krótkie opisy wyrwane z książki, które są poświęcone każdej poszczególnej postaci, która jest dla fabuły tej książki istotna no i oczywiście jest tutaj Piet, czyli... Myślałem, po... Myślałem że powiesz pozycji. <laughs> nie, właśnie tutaj chcę, tutaj chcę teraz wrócić do tej sytuacji z tym momentem, w którym wydawało mi się, że, że ta książka jest takim 50 twarzy Greya, ale nie jest z nią aż tak źle. Są, są to momenty, które się pojawiają w tej książce. Eee, mamy taki krzy, krzy, krzywy wyraz twarzy, bo... No, nie wiem, nie wiem, kiedy ta książka została wydana, czy jest tutaj taka sytuacja, że że autor chciał w jakiś sposób popłynąć na modzie na takie erotyczne książki, ale nie jest taka książka jak 50 twarzy Greja, która ma nie wiem, w czytelniku budować jakieś ciągłe, niezdrowe podniecenie i, i, i to jakby jest jedyny cel książki i, i, i jedyny przepis na sukces, bo, bo ja ciągle nie rozumiem fenomenu 50 twarzy Greja. nie czytałem. A ja przeczytałem właśnie dlatego, że y, w internecie, w telewizji, w radiu, wszędzie, gdzie było głośno na temat tej książki, która w milionach egzemplarzy na całym świecie się sprzedawała, wylano tyle wiader po myi, a jednocześnie tyle osób postanowiło to przeczytać, łącznie z tymi krytykami, którzy o tej książce mówili. To była koszmarna książka. Także tak, tak, tak, punkt odniesienia mam. A czytałeś? Pierwszych 80 stron, Popa. No ale właśnie, czy, czy, czy nie miałeś takiego wrażenia, bo jak przeczytałem pierwsze, nie wiem, 10, 20, 30, to ona popłynęła sama. Wiesz co, to, to... nie wiem, ona była w, dla mnie po prostu, e, czytałem i bardzo często się wyłączałem, bo to co się działo w tej książce w ogóle jakoś mną nie nie, e, nie byłem w stanie skupić się na tym co czytam, więc w ogóle nie rozumiem tego, wiesz, tego, e, tej mody na podniecanie się taką tanią erotyką w książce, bo na mnie to w ogóle nie zadziałało w tym przypadku i po 80 stronach po prostu tą książkę odłożyłem na półkę, na szczęście nie moją. Ja w młodości przeczytałem książkę Pamiętniki Fanny Hill i no, to mi się wbiło w pamięć. Wiesz co, może gdybym miał lat 15... Ale byłem nastolatkiem. Dlatego mówię 15, 18, 20 jakoś hormony inaczej działałyby w mojej głowie to być może też byłbym jednym z tych, którzy się zachwycają nad tą książką, też bym był jednym z tych, którzy nabijają wysokie pozycje dla Greya na listach bestsellerów no ale nie ukrywajmy jest mi bliżej już do pana w średnim wieku niż do nastolatka i być może dlatego tak oceniłem ten tytuł a nie inaczej no w sumie tak, jeszcze tak 6-7 lat i będziesz zmieniał samochody na szybsze i bardziej czerwone. No wiesz, od tego <głos> roku jest mi bliżej do 40 niż do 30, więc nie jestem już chłopakiem po 30, tylko panem przed 40. Tak już zupełnie patrząc pod kątem matematyki. Matematyka tutaj jest niestety nieubłagalna, ale wrócę jeszcze na chwilę do yy, historii poszukiwacza przygód, nie przygód, tylko przyjemności. E, no, no, jaka jest różnica pomiędzy takim e, wy, wy, wytartym przed chwilą grejem, a, a historią poszukiwacza przyjemności? Mianowicie taka, że oprócz tych scen, które gdzieś tam się przewijają i, i możemy mieć grymas na twarzy czytając te fragmenty, e, to, to jedna, jednak jakby... Zastanawiamy się nad, nad tym, jak się potoczą historie tego chłopca, który pojawił się w konkretnym celu i jakby realizuje go. Na, na pewno jakoś specjalnie nie, nie, nie kibicujemy głównemu bohaterowi i, i obok niego nie ma żadnych takich postaci, które byłyby na tyle charakterystyczne, że w jakiś sposób chcemy się im przyjrzeć bardziej i jakoś z nimi związać. Czy warto przeczytać, to, to już no, każdy musi ocenić y, sam. Tutaj opinie na temat książki też są właśnie skrajne. Od opinii takie, że kompletnie nie warto się za tą książkę brać, po opinie takie, że jest to fajne czytadełko, tak jak Maciej wspomniał o sytuacjach letnich, tak tutaj może być sytuacja, dajmy na to, weekendowa, gdzie taką książkę bardzo szybko przeczytamy i możemy się świetnie bawić. Pan Richard Mason napisał już trzy książki, więc to jest jego ostatnia książka, więc wydaje mi się, że można by było dać szansę poprzednim jego pozycjom, bo opisy książek są takie dość zachęcające. To, tyl, to, tyl, to tyle z mojej strony na temat y, czytel, czytelniczej strony naszej dzisiejszej audycji. No to, to, to przechodzimy do filmów, a mi się przypomniało, bo weszło na taki temat książkowy, że ja obejrzałem pierwszą część Nymphomanki Larsa Bontiera i... No nie wiem, czy mam o to oglądać drugą część, tak szczerze mówiąc, bo, bo w drugiej części już jest ta brzydka, brzydsza aktorka, która gra główną postać, ta starsza. I yy, yy, nie wiem, no ten, w tym filmie praktycznie pff, nic oprócz jakichś takich e, sytuacji różnych e, jednoznacznych, którą nasza bohaterka się, się pląta. Nic nie ma. On jest dosyć ciężki. On jest, on jest powolny. On jest dosyć męczący. On ma słabe, takie ciemne, brzydkie barwy. No, jest ciekawy, ale niewystarczająco, żeby, żeby miał ochotę na razie zabrać się za drugą część, bo i, czy t, ta historia potrzebowała naprawdę podzielenia filmu na dwie części, której, z której każda ma około dwóch godzin? A to nie, Myślę, nie, że nie. są trzy części? Nie, właśnie chciałem tutaj wyczekać, wyczekać momentu, w którym Arek przestanie mówić, by powiedzieć, że to jest typowo marketingowy zabieg, o którym nawet ktoś gdzieś po drodze powiedział, bo plan był że, taki, żeby zrobić jeden film. No ale przecież jeżeli można... Yy, część widzów ponownie zapędzić do kina i drugi raz zarobić na tym samym jakby tytule to dlaczego z tego nie skorzystać i ktoś, ktoś poszedł tą drogą niekoniecznie dobrą, ale ale tak się robi no, no ale wydaje mi się, że film na tym stracił, no bo pff, y, czy ja wiem czy, no nie, nie, no absolutnie y, dla mnie jest za mało treści w tym filmie na to, żeby po prostu robić takiego rozwleczonego yy, flaka, no, że tak powiem. No, to tylko tyle na ten, na ten temat, bo nie chcę mi się na razie gadać o tym, jak obejrzę kiedyś może drugą część infomanki, to może jeszcze do tego wrócę tematu. No. Ale tak mi się przypomniało, że widziałem ten film. Nie zasnąłem. No. A propos przy, przy, przy przypominania się o obejrzanych filmach kilka spotkań temu tutaj w naszej audycji przemion wychwalał Godzille i z tego co kojarzę rozmawiał z Tobą na ten temat eee, obejrzałem Godzillę ostatnio i powiem szczerze że dobrnąłem do końca tylko dlatego że no już przekroczyłem tą granicę filmu, w której stwierdziłem, że jednak obejrzę do końca i zobaczę, czy jeszcze coś będzie w stanie mnie zaskoczyć, a nie zaskoczyło mnie nic. Ja wiem, że ludzie naprawdę cieszą się na tym filmie efektami specjalnymi, które jakoś specjalnie mnie nie powaliły. Historia też mnie nie urzekła. Może nie, nie jestem z tego pokolenia, które wychowało się na, na tej Godzilli z lat 70 czy 50 nie, kompletnie, kompletnie Godzilla to nie jest mój klimat Godzilla, ja wczoraj obejrzałem Godzilla, obejrzałem to za dużo powiedziane bo ja zacząłem oglądać ten film no i byłem bardzo zmęczony późno dosyć sobie włączyłem i, no i zasnąłem, no muszę się przyznać że zasnąłem, potem budziłem się takim, otwierałem jedno oko i, i wydawało mi się, że, że jest ciąg cały czas, tak że nadal oglądam, że przymknąłem tylko na sekundę oko no i tak walczyłem walczyłem do samych napisów no i stwierdziłem po, po napisach, że jednak muszę jeszcze raz obejrzeć bo tak naprawdę nie wiem, do momentu kiedy się pojawiły potwory to jeszcze oglądałem, a od tego momentu już potem to już była tylko walka z, nie z potworami, tylko ze snem u mnie to nie dlatego, że film może był tak specjalnie nudny, ale no ja byłem zmęczony i nic mnie w tym momencie tak nie porwało żeby, żeby mnie rozbudzić i żeby o, oglądać zresztą y, oglądanie filmów na, y, na kanapie pod kocem to, to nie jest dobry pomysł w moim wieku to prawda mi też zdarza się czasami zasnąć, e, ale w kinie mi się nie zdarza za, zasnąć, a ten to ja może tylko tak krótko powiem, że ja też ostatnio byłem ostatnio w kinie e, na piątym dzwoneczku mhm. Bardzo dobry. I nie zasnąłeś. Dzwoneczek i, i, tajemnica, i tajemnica piratów. Nie, nie zasnąłem. Słuchajcie, no, to jest film Disneya, jasne. Być może nie jest tych takich no, takich blockbusterów, bo to film bardziej kierowany do dziewczynek, więc tam najszczęśliwsze będą 4, 5 i 6-latki. No dobra, przesadzam. 4-latki może nie, ale tam te 5, 6, 7 moja sześciolatka była zachwycona i jeżeli coś mam powiedzieć o tym filmie, to może tylko to, że dzwoneczek dla mnie jest takim ewenementem, bo e, nie, nie wiem, ta blond włosa wróżka de facto stała się bardziej popularna e, niż Piotruś Pan, tak? No tak? Którym się kiedyś opiekowała, a teraz no, w Hollywood stała się gwiazdą, a dzieciaki z pokolenia Moje córki już de facto nie wiedzą, kto to jest Piotruś pan. Piotruś, pan. No, to jest piąty dzwoneczek, ja nawet nie wiedziałem, bo moja przygoda z dzwoneczkiem zaczęła się od części czwartej, czyli tam od dzwoneczek i jakieś tam taj, tajemnicze skrzydła czy coś. Ja pamiętam o tym, co kryształ rozbiła odcinek, no to widzisz nawet wcześniej, ale tu piąty dzwoneczek. No co, bardzo sympatyczna bajka, bardzo bezpieczna, więc tutaj nie spodziewajcie się, że pójdziecie do kina i będziecie się nie wiem, czerwienić, bo będą jakieś dwuznaczne sytuacje czy dwuznaczne dialogi, czy jakieś trudne pytania potem padną. Nie, to jest, że tak powiem bardzo bezpieczna bajka. E, oczywiście kolejna część nie odstaje od poprzednich e, to jest taka jeżeli miałbym coś powiedzieć więcej na temat tego filmu to taka e, pochwała życia e, społecznego, e, pochwała życia w grupie bo tutaj jedna dziewczyna e, ta piratka Zarina się buntuje, odchodzi ucieka z tej całej przystani elfów no i potem jest za to E, ukarana, więc to też takie dobre przesłanie, że należy żyć e, stadnie. O, Takie jakieś bym przesłanie w tym filmie znalazł i to wszystko. Ja widziałem... No więc byłem w kinie, <grym> widziałem, było, było bombo. I jeszcze Arek, no. że ci przerwę, e, te dziewczyny e, Disneya, te wróżki, to, to są fajne laski. No. Ja, ja można, widziałem zwiastun właśnie. słuchaj, na co popatrzeć. Widziałem, widziałem zwiastun. E, nie wiem, czy to, też widziałeś ten zwiastun, w którym przez. No nie może przesadzę, że powiem przez minutę, ale coś koło tego. Wszystkie te, te, te wróżki mówią arr, arr! W różnych tam odciniach. no Czy tam jakoś inaczej? Ark? Tak, tak Ark? Jest, jest. jest. Arr, tak krzyczą, nie? Ark, tak. Arr, arr. Nie, no jest, jest, oczywiście z, z, jest też zwierzątko, które dzieci pokochają, mały krokodylek i ten. No fajnie. Jak macie, ale to mówię, mówię szczerze, że to jest bajka. Myślę, że bardziej dla, dla dziewczynek, chociaż tutaj Disney próbował, że tak powiem, zrobić to bardziej e, taką e, bajką również dla chłopaków, właśnie tutaj te akcje z piratami, latające statki. No stawki, piraci tak to dalej. jest, wiesz. Ale nie, nie, to jednak jest banda dziewczyn, tak, banda dziewczyn, która walczy z piratami. Mm -hmm. Wiesz co, jak teraz słucham sam siebie, jak mówię o tej bajce, to chyba jest nawet lepsza niż mi się wydawało, mm -hmm. walczące dziewczyny z piratami, nie Myślę, my, myślę, że mogę słuchaj, polecić ja, ja byłem na dzień, bajce w kinie coś. na Frozen, czyli jak to jest? Kleina lodu. I też tam, no gu, no tak, i też tam głównie babki wy, występowały i, i też mi się bardzo podobało, mimo że tak. No nie. Ktoś mi powiedział, że właśnie, że bardziej dla dziewczynek. Jak Elza idzie i śpiewa w lodowym zamku i rusza biodrami, to moja no, ulubiona no, scena. Tak. Ale słuchaj. Frozen to ten taki blockbuster disneyowy, no. ten film, który zdobywał stary, tak. który jest nie. tą topową animacją, nie dzwoneczek, to wiadomo, to jest bardziej taka masówka Aha. disneyowa, ale też bardzo przyjemnie. Ja Frozen na film webie dałem dychę, bo to kategoria bajki dla mnie, no, jest bardzo, bardzo wysoko ten film stoi. No, świetny, świetny muzyka. Musical, musical tak. A ja lubię musical dość. Je, je, no, jeżeli jest jesteśmy przy bajkach Disneya, e, to Disney postanowił zrobić e, coś ciekawego. Już powiem na wstępie, że ciekawego. Maleficent. Czyli po polsku czarownica z Angeliną Jolie w, w mhm. roli głównej. I całkiem niedawno to oglądałem. E, premiera była Diabolina. w maju tego roku, więc to jest świeżynka. E, tak, tak, jak, tak jak mówię jechałem, jest to... jechałem na ten film do kina mi się samochód zepsuł i mamy mam skojarzenia z tym filmem <śmiech> nie dojechałem I, a bilety były kupione i wtopiłem mnóstwo kasy czyli, czyli mroczne, mroczne siły zadziałały ta, nie dane mi Ale było to jest, obejrzeć w kinie. To, jest, to jest ta historia o Śpiącej Królewni która nie kończy się tak jak wszystkie tradycyjne historie o Śpiącej królewnie. więc warto to obejrzeć by zobaczyć wykreowany świat bo jest naprawdę, naprawdę fajny jest, fajna jest ta kraina fajne są wrzosowiska na których ta tytułowa czarownica urzęduje gdzie mieszka fajnie jest to obejrzeć właśnie po to żeby zobaczyć zakończenie inne niż to którego się spodziewamy na pewno nie, nie, nie fajna jest Angelina Jolie bo po prostu wygląda jak szkieletor Aż się po prostu zastanawiałem, czy, czy ona, ona chyba żyje słońcem i powietrzem, przestała się odżywiać. Jak ten szkielet Rostego z <śmiech> tego, z Himena. Jak no. szkieletor z Himena. Ale jeżeli ktoś chciałby obejrzeć właśnie coś, coś Disneya, niekoniecznie bajkę, a takiego fajnego, to, to, to czarownica jak najbardziej. Przede wszystkim film, tak, a nie tak, animacja. Tak. Bo ja na przykład ostatnio mnie ciężko namówić na bajki, chociaż zdarza się, że, że, że coś takiego e, się, się trafia. A jeżeli jestem przy, przy takim e, powiedzmy luźniej, luźniejszym kinie, to jeszcze wspomnę o takim filmie, który nazywa się Niezgodna. A pomimo, że mogłoby się wydawać, że to jakiś taki, taki kino bardziej yy, sensacyjne to jest to kino takie troszeczkę dla młodzieży yy, jako, jak... to, to się mówi to jest kino na, na, na fali yy, popularności Hunger Games <laughs> jak ten yy, w, mo w momencie w którym oglądaliśmy ten film oczywiście sp sp spod spodobała mi się yy, cała konstrukcja tego filmu zaraz powiem o czym jest fabuła a po obejrzeniu tego filmu właśnie gdzieś tam trafiłem na te wątki, że są to filmy dla młodzieży i Katarzyna stwierdziła, że dlatego ten film mi się przestał podobać, no ale z zupełnie innych względów. Jest to, jest to wizja przyszłości, w której całe społeczeństwo zostało podzielone na różne grupy na podstawie cech charakteru są ludzie, którzy są nieustraszeni i oni są tą grupą, która ma dbać o bezpieczeństwo całego społeczeństwa jest grupa, która pomaga ludziom czyli altruiści jest grupa ludzi, którzy są praworządni, czyli oni dbają o to, żeby prawo było zachowane jest kolejna grupa ludzi, którzy są elokwentni, oni dbają jakby o tą stronę taką papierkową no i oczywiście jest też grupa ludzi, która nie zakwalifikowała się według żadnej z tych cech do społeczeństwa i oni są jakby odrzuceni i mieszkają poza granicami Chicago przyszłości, błąkają się, są powiedzmy tylko wspierani przez altruistów, bo oni jakby kierowani tymi, tymi pobudkami, takimi mocno mocno chcą wspierać wszystkich, więc również im pomagają. A jest też ta grupa... A jest, a jest, a jest grupa kłamliwych szuj, którzy zajmują się polityką? O tym, te, o tym też jest ten film, bo, bo właśnie tam jest robiona polityka, która jest jakby u, u, ukryta przez wszystkimi tymi grupami i jakby altruiści w danym momencie rządzą, a elokwencja chce tą władzę przejąć yy, za pomocą nieustraszonych. <grych> yy, yy, mm. I tu jest, tu jest jeszcze wątek tej tytułowej niezgodnej. Pojawiają się ludzie niezgodni, czyli yy, tacy, którzy nie, że się nie kwalifikują do żadnej grupy i zostaną wyrzuceni poza granice miasta, tylko kwalifikują się do różnych grup. Okazuje się, że i są praworządni, i nieustraszeni, po prostu łączą się te różne cechy. I oni dla ludzi, którzy chcieliby objąć władzę i rządzić wszystkimi, oni stają się niewygodni, bo są poza schematem i ciężko tym ludziom wyprać mózg i dostosować ich do, do, do, do właśnie tego funkcjonowania takiego społeczeństwa podzielonego na różne frakcje. Bardzo, bardzo fajne kino, jakieś analogie nawet do Harry'ego Pottera można, można w tym filmie odnaleźć. Można to te, też potraktować jako takie luźniejsze kino. Film bardzo dobrze oceniany, ale podejrzewam, że jakby trafia w tą grupę, o której już Arek wspomniał wcześniej. Ale zobaczę, bo ja widziałem, że na łebie dosyć wysoko ten film jest oceniany, a z filmów chyba z 2014 roku, nawet chyba w pierwszej dziesiątce siedzi ten film, więc może warto po niego sięgnąć. E, ja... Ja ostatnio w ogóle stwierdziłem, że znowu mam fazę na sympatyzowanie z wszystkimi filmami, które przedstawiają jakąkolwiek wizję przyszłości, bo, bo te filmy często się pojawiają. Są takie rzuty, w, w kolejnych latach na przykład mamy więcej takich filmów, które taką wizję przyszłości przedstawiają. I, i, i znowu obejrzałem już teraz, ostatnio dwa takie filmy niezgodną i jeden film, o którym opowiem zaraz, ale najpierw Was dopuszczę do głosu i stwierdziłem, że dalej będę poszukiwał takich filmów, bo to się dobrze ogląda. Nawet jeżeli film jest kiepski, to jakby tutaj fa fa fajnie, fajnie jest przeanalizować wyobraźnię innych ludzi i że ktoś wykreował taką, a nie inną rzeczywistość gdzieś w swojej głowie, później przełożył to na papier i ktoś postanowił to sfilmować. Oddaję głos do studia pod Wrocławiem. Nie, de facto ja już w filmowe tematy nie będę wchodził. Nie miałem przyjemności niczego ciekawego zobaczyć, więc myślę, że pozwolę jeszcze Arkowi wylać z siebie to, co w nim buzuje. Chyba nie, chyba nie. Albo. Eee, o, o, buzuje co za nic nie buzuje, Koli się napiłem coli, coli zero się napiłem i jakoś jeszcze nie wybuzowała, na zupkę chińską zresztą eee, taka dzisiaj sobie kolację zaserwowałem eee, no więc eee, o, może opowiem o grze, dobrze mówisz eee, o pewnej grze, która jest za darmo eee, trochę trwa zarejestrowanie, trochę trwa ściągnięcie jej ze strony Blizzardu, gra się nazywa Hearthstone i jest to gra karciana, ja nigdy w karcianki nie grałem nigdy, nigdy w życiu po prostu jeszcze nie grałem w karcianki, a tutaj przez sieć można ze znajomymi lub z obcymi ludźmi czego no, co trzeba robić, a czego nie polecam, bo ja na przykład jak gram z obcymi zawsze dostaję, dostaję tęgielanie jeszcze nie umiem dobrze tych swoich talii składać, bo żeby wygrywać, to trzeba mieć dobrze złożoną talię, i żeby wygrywać, trzeba dobrze się posługiwać, mieć opracowaną taktykę, a ja dopiero się tego uczę. A z tego, co czytałem, to trzeba rozegrać, rozegrać wiele, wiele, wiele partii, żeby e, sobie wypracować właśnie jakąś taktykę, żeby dokładnie widzieć, jaka karta co robi, w, jak można nią zagrać. Ale ze znajomymi, którzy są na tym samym poziomie, e, jest to przednia zabawa. Partia e, trwa no, coś koło 5 minut. E, wybieramy sobie jedną z... 12 chyba postaci, postaci która ma tam swoje specjalne zdolności dostajemy do gry chyba 28 kart. Każda talia jest jak wiadomo potasowana, nie wiemy co jest następną kartą, jaka nam wychodzi i sobie robimy taką bitwę z przeciwnikiem. Jest bardzo ładnie kolorystycznie, to bardzo ładnie graficznie. E, fajnie są też polskie głosy podłożone pod przeciwników takich tych wirtualnych. Są przygody takie, które możesz e, odbywać z komputerem. Oczywiście są też rzeczy płatne, e, oparte na mikropłatnościach. Można sobie dokupywać talie, w których będzie w będzie wtedy więcej kart takich legendarnych, epickich, rzadkich yy, i takich, którymi łatwiej wygrywa się z przeciwnikami, ale też można metodą po prostu yy, cierpliwej yy, zagrywki, grania, grania, grania, jeszcze raz grania do tego samego do, dochodzić i te karty po prostu zdobywać. Więc yy, płatność nie jest wymagalna i mi się właśnie wywalił yy, teraz serwer, ale postaram się połączyć i mówić dalej. Płatność nie jest wymagana w tej grze, ale yy, wiadomo, że daje pewny, pewny handicap yy, takiemu graczowi. O, już się znowu połączyłem, także nie ma problemu, mówiłem cały czas o co chodzi. No i o tyle o, tyle o grach może. Jeszcze raz może powiem Hearthstone yy, gra od Blizzardu na stronie Blizzarda Czyli twardy kamień, dobrze rozumiem? Nie, serca chyba Hard, ja mówiłem, yy, może źle to wymawiam hard, Czyli serce z, store. Store. serce z kamienia Serce z kamienia To był ak akcent ludzi z Market Harborough Nie yy, No tak jakoś tak, no tak. Ha Hard card, serce z kamienia, a ja tu mam tak. dwa jajka z gumy No dobra Więc Chciałem jeszcze mówić o filmach, ale wydaje mi się, że mm, poczekam z tym tematem do następnego odcinka. A ja tym, co a ja nie poczekam, bo jeszcze mam coś. Yy, yy. To dawaj, kurczę, chłopie. Ja jeszcze, wrócę, ja jeszcze wrócę do filmów, bo opowiadając o niezgodnej, yy, mówiłem o tym, że będzie jeszcze kolejny film, który przytacza wizję przyszłości, ale po, po, po, po drodze trafimy do Ameryki i do serii filmów które nawiązują do bardzo bogatej bardzo bogatej kolekcji komiksów Maruela e Kapitan Ameryka z 2014 roku nie wiem czy to jest kolejny w serii czy to jest e pierwszy w tym nowym wydaniu Kapitana Kapitan drugi to drugi to e tak. drugi tak, zimowy, śnieżny, śmie zimowy. Zimowy. zimowy. W zimie jest śnieg, więc no, Właśnie. Jak, jak jest zima, to jest śnieg, jak jest śnieg, to jest Kapitan Ameryka. <laughs> e, ja już tutaj kiedyś z Przemionem bardzo dużo rozmawiałem na temat e, adaptacji komiksów i tego, że e, jakby łatwiej jest na pewno odbierać takie historie osobom, które są. E, z, mocno wkręcone w komiksy znają te historie, znają jakieś smaczki i oglądając te filmy bawią się świetnie no ja zdecydowanie nie jestem wielkim fanem komiksów, dawno nic w ręku nie miałem, dawno nie oglądałem żadnych takich historii może szkoda jak oglądam Tora Avengers Kapitana Amerykę, to jakby jestem obdarty bez tej całej historii która gdzieś w komiksie została zawarta I widzę takie uniwersum, tak? i widzę dokładnie, tylko takie kino sensacyjne z historią, która owszem jest jasna, dowiadujemy się skąd, skąd ci ludzie się wzięli i dlaczego mają takie, a nie inne możliwości, ale to jakby nie jest takie, takie pełne. No, no, no jest, jest to taki mi, mi, miły wypełniacz. Film trwa ponad dwie godziny. Historia jest jakby sensowna, więc jak, jako taką rozrywkę typowo e, z popcornem na kolanach ogląda się to fajnie. E, a, aktorem, który wciela się w e, Kapitana Amerykę jest Chris Evans, a mówię o tym dlatego, że chciałem właśnie przejść do filmu, m, który, który już wcześniej zapowiedziałem, czyli do filmu, który po raz kolejny przytacza nam wizję przyszłości. Jest to film z... A ja, myślałem, że ty, a, że, ja myślałem, że ty już mówisz o a, tym filmie, właśnie nie. czyli Kapitan nie, Ameryka. Ka, ka, Kapitan Ameryka, owszem, też jest jakąś wizją przyszłości, ale taką, którą zupełnie jakby nie bierzemy pod uwagę. A, a chciałem powiedzieć o filmie, który nazywa się Snow Snowpiercer, Arka przyszłości. Jest to film z 2013 roku i tam również w, w roli głównej Chris Evans. Film o arce, o przyszłości Arka? Arka, przy, Arka, przy, Arka, tak, Arka. Moi, moi przyszłości. Arka, Arka przyszłości. Dowiemy się, co, co Arek będzie robił na emeryturze. Czyli, czyli wszystko wiemy, no. Ale sytuacja wygląda wszystko tak. Wszystko wiemy, kokosów eee... nie będzie. No. No. Jesteście niesforni, nie Już da się nie będę. z nami jechać. To dawaj, co tam Ale, mnie czeka. Mamy, mamy rok 2031. Jedynymi e, ludźmi, którzy pozostali na świecie, są pasażerowie pociągu, e, którzy, kto, który cały czas e, pędzi przed siebie. E, skąd ci ludzie, się, skąd Muszę... ci ludzie wzięli się w pociągu? z peronu. E, kilkanaście lat wcześniej, 17 czy 18 lat wcześniej, e, ludzie postanowili mocno walczyć z globalnym ociepleniem i wypuścili do atmosfery jakiś środek, który miał całą Ziemię schłodzić. I schłodził ją dość skutecznie, bo nastąpiła zima, która cały czas postępowała, robiła się jakby coraz więcej śniegu, coraz bardziej mroźna ta zima była i jedyną jakby szansą dla części społeczeństwa stał się pociąg wynaleziony przez jednego z, z, z, z, z, z, z bohaterów, których Noe. poznamy pod koniec filmu, niejakiego, niejakiego Wilforda. I ten Wilford, człowiek, który koleją był zafascynowany od wczesno dziecięcych swoich lat, postanowił stworzyć pociąg samowystarczalny, w którym byłoby wszystko potrzebne do życia. Jednocześnie ten, jednocześnie ten pociąg jakby sam Arbitretu siebie napędzał. E, tak, i on, i on, on stworzył taki, taki pociąg i, i jak już e, ta, ta apokalipsa nastała, jak już ta, ta zima stała się na tyle groźna, że ludzie nie, nie mieli się już gdzie podziać, e, to część społeczeństwa trafiła do tego pociągu. No i oczywiście, jak możecie się spodziewać, yy, podział klasowy również funkcjonował w, w obrębie tego pociągu i akcja filmu rozpoczyna się w ostatnim wagonie, w którym yy, mieszka. To, to jest za dużo powiedziane, że mieszka. Powiedzmy, wegetuje na, najniższa warstwa społeczna. A powiedz mi, ten pociąg jedzie czy stoi? No Ale no on jedzie cały czas. I A po co? No, no to jest chyba jedyna szansa, żeby. A on co, w kół, on w kółko jedzie I cały czas gdzieś takie takie koło i my zrobili taką kolejkę naokoło i on. Wła tak, on tak właśnie właśnie do, do tego też chciałem tam powoli zmierzać, że ten pociąg y, podróżuje dookoła świata i y, jest taka sytuacja, że jakby potrafią odmierzać czas y, na podstawie miejsc, w których się znajdują zaraz przytoczę przekomiczną sytuację, w tym, w tym, która jest w tym filmie, ale zaczekaj. od początku ja tylko na razie, na chwilę obecną jak słucham, jak powiadasz o zarysie fabuły tego filmu, to powiem tak gdybym nie siedział teraz na swojej kanapie i nie nagrywał podcastu, tylko usłyszałbym to, co mówisz powiedzmy na przystanku tramwajowym bądź autobusowym, to, by, to bym sobie pomyślał ten pan nieźle zaćpał. No, no widzisz. No ten konc koncept brzmi co najmniej dziwnie. A ja tutaj przy wodzie mineralnej z, z, z, z Nałęczowa opowiadam dwóm starszym panom, którym, którym kot nie groźny. Obiz, przyszłość wars. Wars ze stoliczkiem na krisie który działa, działa, działa na, na, na ten. No w, na, napędzany jest przez, przez pociąg, który jedzie. A właśnie, z tym warsem to nie jest tak kolorowo, panie Arku. Bo. bo yy, oni jedzą ludzi. Yy, nie, nie, nie. nie zupeł, zupełnie inna sytuacja. Co, co, co jedzą. To o tym, o tym się przekonamy w kolejnych minutach filmu. Ale ci z ostatniego wagonu, czyli ta najniższa warstwa społeczna, dostaje y, czarne, czarne prostokąty, przypominające konsystencją, nie wiem, galaretkę, żelkę. Nie wiadomo, co to jest w ogóle. I to jest. I... To brzmi, to brzmi no, no. coraz lepiej, Wam powiem. I to jest, Seta i i to jest to pożywienie, które. <laughs> które, które nie jest chyba najs najsmaczniejszą rzeczą, bo, bo między innymi yy, to jest jeden z powodów, yy, dla których oni, oni chcą się zbuntować. I jak się bardzo szybko dowiadujemy, yy, planują powstanie, które nie jest pierwszym powstaniem, które miało miejsce w obrębie tego pociągu. I oni opracowują taki plan, jak się dostać do kolejnych wagonów, bo wiedzą, że w kolejnych wagonach jest m.in. miejsce, w którym y, ta żywność jest produkowana, wiedzą, że gdzieś dalej jest woda, y, której oni mają przydziały, wiedzą, że gdzieś dalej w końcu jest człowiek, który zawiaduje tym całym pociągiem i który żyje, który żyje w dostatku, y, który jest teki, bo, bo, bo mają tego świadomość, że tam gdzieś jest normalne jedzenie, normalne życie. I jakby dalsza fabuła tego filmu to jest. Poczekaj niech zgadnę półtora godziny na pierdzielanki z, so... z sokowcami. <śmiech> tak, to, tak, dokładnie. Ludzie, <śmiech> ludzie, którzy, ludzie którzy wszczeli ten, ten bunt, przemierzają pociąg, przemierzają kolejne wagony i i i i ten i tam jest legenda o mistycznej stacji który jest peron no niekoniecznie o, o, o mistycznej stacji ale jakby ten człowiek, który stworzył ten pociąg i który znajduje się na jego samym początku jest przez, przez te osoby dobrze sytuowane, traktowany trochę jak Bóg są mu wdzięczni po prostu, że zabrał ich w tą ostatnią podróż kiedyś grałem taką fajną grę przygodową się nazywała Syberia i tam się jechało też pociągiem przez śniegi. I różne zagadki się rozwiązywały. Chyba widziałem Do krainy Jak Jakutów. Mhm. Ja chyba widziałem trailer tego filmu. Tam. Stój na stacji. Lokomotywa. Tak, Kobuszewski yy, ten. Są jest szybko. Tak. I pod spływa. This summer. <laughs> Kobuszewski e z tym. Z y z gołasem. Widziałem I momentami to. dość brutalny, to mogę powiedzieć, jeżeli ktoś chciałby obejrzeć, a zastanawia się, czy będzie tam mordobicie i tak dalej, to będzie. I tutaj właśnie chcę powrócić do, do, do, do, do, do tego, o czym przed chwilą mówiłem, że przemierzając kolejne jakby miejsca na ziemi, wiedzą jak wiele czasu upłynęło, bo jest taka sytuacja, w której ci zbuntowani zdobywają jeden z kolejnych wagonów, tukąc się z ludźmi, którzy przypominają kiboli i w pewnym momencie wybiega ktoś z tych wagonów na przedzie i krzyczy Szczęśliwego Nowego Roku! Bo mijają jakiś, jakiś tunel, który mijają zawsze 1 stycznia. O, to też no bo mi się przypomniał taki film był polski e, Sylwester e, na dworcu w koluszkach. To prequel był. Z, z, z Janem Nowickim. Tak. To oni tam stają na tym. I oni szczeli właśnie z szczęśliwego a, nowego roku. Szczęśliwego nowego roku. Tak to było. A czy w, a czy w koluszkach jest tunel? No, w przyszłości Arka nie wiadomo. Bo jeżeli, jeżeli, jeżeli tak, to wszystko by się zgadzało. Warto film obejrzeć w ramach tego, że ja będę zachęcał teraz wszystkich do oglądania filmów, które przedstawiają wizję przyszłości. Arka. I to jest... No to ten. To ja bym ci polecił taki film, którym, o którym miałbym, gdybym opowiadał, to też by pewnie brzmiało równie głupio. Nie wiem, czy widziałeś Equilibrium. To jest dosyć stary film. On ma dobre ponad nie wiem, dziś 12 no lat. To będzie czy, lekko. Nie widziałem, ale słyszałem. Lekko. No i to jest też o wizji przyszłości i jest, jak dla mnie, to jest kurczę, jeden z fajniejszych filmów właśnie. I tam jest, gdybym miał opowiadać ci, że tam walczą wręcz, ale pistoletami. Się walczy, jakby walka wręcz jest połączona z pistoletami i, i to też jest dziwne, nie? że trzeba jakiś tak specjalnie po prostu, mistrzowie e, strzelania e, również są mistrzami jakimiś ekwilibrystyki i, e, e, i poruszania tymi pistoletami w taki sposób, żeby jak najwięcej ludzi zabijać. No, może wiedzieć, A tak. pamiętacie może wiedzieć, tak. ucieczkę z Nowego Jorku? To była wizja przyszłości Ta. dopiero i najlepsze było to, że w roku 1994 Nowy Jork został tak odpięty od życia. To był chyba 86 film się pojawił. Mówię, o, 94, snake, snake ale już plisken. będę stary w 94. Mm. Mm. Bardzo fajny film. A tu za wiecznie młody. Jego, konty jego kontynuacja, ucieczka chyba z, z była z, z, tak, z tak, Los Angeles. Los była Los Angeles. tak kiepskim filmem, że po, po prostu... Miał, był, no, jest. miał y, jedno oko zasłonięte w ucieczce z Los Angeles. Tak. No. Ale w pierwszej części też tak? miał jedno oko zasłonięte. No. Snake Plissken. No. Tak, Snake Plissken był tak, jedno y, y, chyba. zupełnie off topic. Wiecie dlaczego piraci mieli... Opaskę na oku w większości przypadków. Bo mieli Nie, to wybite. Nie, stary coś niesamowitego. Wszyscy myślą, że mieli wybite oko, ale gdy w dawnych czasach dochodziło do abordażu i piraci wpadali na pokład innego statku, który grabili i wpadali pod podkłady. Pod pokład, gdzie nie było elektryczności, było ciemno, żeby się błyskawicznie przyzwyczaić do ciemności i mieć przewagę w walce, przekładali opaskę na drugie oko i już byli przyzwyczajeni do ciemności. Dobra. <śmiech> dobre, dobre. No. A Taka zamiana. A to no. też było, w, ka to było ja. też w kapitanie Ameryce, że tam jeden taki z głównodowodzących miał taką opaskę jak, jak właśnie piraci i jak. No weź, no. No, Nick Fury, no, po, mów po imieniu na Samuel Jackson, szef Shieldu no. no. Szef, szef no. wszystkich szefów I choćbym tak. kroczył Ciemną doliną łza złaśnie nie ulęknę <głos> o, Tak, to była rola to była rola życia Falk Fiction to tyle, jeżeli chodzi o filmy z mojej strony. Ja jeszcze coś tutaj ciekawego miałem, ale zostawię to na przyszły tydzień, bo też myślę, że się pośmiejemy, jeżeli do tego filmu do przyst przystąpimy do omawiania tego filmu, chociaż będzie to krótkie omówienie. Ja jeszcze chciałem w kwestii seriali, może zapyta Marka, bo wiem, że on zaczął drążyć The Knick, o którym tutaj mhm. The Knick o którym tutaj rozma Denik. rozmawialiśmy dwa tygodnie, tak. znaczy dwa tygodnie, dwa spotkania temu, bo czas się nam troszeczkę rozmył, ostatnio rozjechał. Ja jeszcze nie widziałem kolejnych odcinków, dlatego spytam się, zaciągnę za, za, za, za, za informacje od Ciebie, zasięgnę, czy warto y, kolejne odcinki oglądać. Powiedzcie, że mi się, mi się bardzo podoba ten serial i nadal trzyma klimat te, pierws, tego pierwszego odcinka. Nadal nie mamy jakiejś takiej, jakiejś głównej intrygi, czy czy czegoś, co się dzieje jakby w jakiejś głównej osi. Mamy, mamy postacie, które coraz bardziej poznajemy, mamy sytuacje, które się dzieją w tym szpitalu, wszystko znowu tak jest podawane z nowoczesną elektroniczną muzyką z dziwną chyboczącą się nisko położoną kamerą, ale to jest wszystko tak fajnie jakoś sklejone, tak dobrze wyważone, że mi się bardzo dobrze ogląda ten taki szpital na peryferiach w XIX wieku, no, albo ostry dyżur, albo coś w tym stylu no, jest, jest, jest dobrze według mnie yy, ogląda się to bardzo fajnie, no i różne przypadki dosyć drastyczne kto jest bardziej no wrażliwy to, to zamykać będzie oczy no, bo... mamy, mamy po prostu dużo krwi dużo flaków i dosyć to wszystko jest pokazane realnie no dobra, no to co, polecam Polecam, polecam, Dynik, no Dynik to jest zresztą nazwa tego, tego szpitala, o. tak dla no zainteresowania. W takim razie cieszę się, że, że sobie chwilę odpuściłem, już mam dwa, dwa kolejne odcinki do obejrzenia, e, a ja ostatnio zabrałem się za serial, Kata, Katarzyna wygrzebała serial przed... Y... Aha, jeszcze, jeszcze coś dodam, sorry, że przerwę, ostatnio mówiliśmy, że ten film jest na Cinemax, tak? Tak. na kanale. Ja mam ten kanał, ja nawet nie wiedziałem o tym. Przerzucając, zobaczyłem, że mam i sobie po prostu teraz oglądam sobie tak, jak leci to. Czyli, o, czyli mówiąc krótko, wcześniej nie było nic godnego uwagi twojej tam. Nie, jakoś tak ja telewizję rzadko, tak naprawdę oprócz sportu i jakichś wiadomości. No. Albo wiadomości Przestane. sportowych. Żużel to nie sport. Wiadomości sportowe. Podobno, tak niektórzy twierdzą. Nie. No nie, nie, nie to, to, 90% mojego oglądania telewizji y, to sport to przykro to przykro hmm. moja bata lubi właśnie różne y, programy o chorobach <głosy> tu siedzi na przykład jakieś takie wynaturzenia, jakieś wiecie <głosy> dziwne, przy, dziwne przypadki no wyleczyć głąbię, no. bo do lekarza nie chodzi. No, to... Chcę go wyleczyć, dlatego ogląda no. programy o kolesiach z dwoma wąskami. No, nie, Nie, głupię, nie? to, są... nie, to bar bardzo dobrze, bardzo, fajn bardzo fajny akcent. Nie, takie tak hobby ma, no. bardzo no. rozrywką, a drugie hobby to wiadomości. No dobra, e, to co, napijmy się, nie? było o nick. ja o jednym serialu chciałem powiedzieć, ale to jest serial, któremu warto poświęcić więcej uwagi, e, więc myślę, że przy kolejnym spotkaniu na pewno nie zapomnę o nim wspomnieć, a teraz... Ach, nieważne, napijmy się. Orbitowskiego książka Szczęśliwa Ziemia przez jeden dzień, przez cztery godziny w Publio była do wzięcia za darmo w środę. I tak kto, to było? Ci o tym kto Ci o tym powiedział? Kto Ci o tym powiedział? Ty, Maśku, ty mi o tym powiedziałeś, a potem e, pół, pół Facebooka e, o tym też trąbiło. Kto się nie zagapił, to ja dostał książkę, która normalnie ponad 30 zł, 33. E, można było sobie wziąć za free. Takie promocje tak. lubimy najbardziej. No i czytam, czytam, czytam, czytam tą książkę i muszę wam powiedzieć, że z orbitowskim to mam taki lekki problem, bo o ile mi się bardzo dobrze zaczyna te jego książki czytać, bo one są napisane bardzo dobrym językiem i ciekawe historie mają, to później jakoś tak mnie jakoś zamulają, bo mam ten sam problem z widmami, które już y, drugi rok jakoś u mnie wiszą gdzieś tam na półce w, przy 50% i nie mogę jakoś, nie mogę dalej z tą historią pójść, mimo że jak zacząłem czytać to, wow, tak, po prostu fajnie mi się zaczęło to czytać no i to samo mam ze Szczęśliwą Ziemią którą zacząłem czytać i, i trochę się przykopałem właśnie no ale staram się staram się powoli, powoli, powoli dziubać jak skończę to, to, moj, to coś o niej opowiem o. Ja, ja tradycyjnie w tej, w tej luźnej części naszego spotkania zawsze zaglądam, by sprawdzić, jakie nowe filmy w, w danym tygodniu wchodzą do kin. To tutaj musimy zdradzić, kiedy ten odcinek jest nagrywany. Mamy koniec sierpnia. Jeden z filmów, taki dość, dość nietypowy, właśnie wchodzi na ekrany polskich kin. Nazywa się ten film Boyhood. Nie wiem, czy słyszeliście. Nie miałem jest, nie to film, jest to film, który był kręcony przez 11 lat. Między 2002 a 2013 rokiem. A czy, czy my to o tym nie I, mówiłeś? Czy nie, ostatnio? ja o tym nie wspominałem na pewno. I, i to jest takie... No, tu, tutaj ludzie piszą, że to przełomowe wydarzenie filmowe, bo opowiada o 12 latach z życia pewnej rodziny. Wszystkie wydarzenia skupiają się wokół chłopca, który w tym czasie, no, jak możemy się spodziewać, do, do, dojrzewa, rośnie, no, powiedzmy z dziecka, staje się nastolatkiem. W tym filmie nie znajdziemy tradycyjnej fabuły. Wydarzenia ważne łączą się z Błahymi. No taki tutaj, taką tutaj recenzję znalazłem dotyczącą tego filmu. Już, już, już, już, już niebawem to, to, to pojawi się właśnie w kinach. Będzie można taki eksperyment obejrzeć. I przez 11 lat ci sami aktorzy grali w tym filmie? Wszystko na, wszystko na to wskazuje. To to bardzo ryzykowne przedsięwzięcie. No na przykład ten chłopiec, jeżeli oczywiście ten film był z góry zaplanowany na 11 lat, no bo co by zrobili, gdyby na przykład w siódmym roku kręcenia filmu młody wpada pod autobus? Zmienia scenariusz. Albo na przykład stwierdza, że on... Nie chcę już być chłopcem, tylko chcę iść za posła do ruchu Palikota. No, chociaż, no. My, my, myślę, że przez, tak jak mówisz, że jakby się to wydarzyło po siedmiu latach, to mieliby na tyle materiału, że mogliby nakręcić wyciskający łzy film, który kończy się śmiercią głównego bohatera. Czyli to nie jest film fabularny. No właśnie tutaj, no nie wiem no bo jeżeli jest fabularny to musieli już tą akcję jakoś zaplanować na tych 11-12 lat a jeżeli jest to film dokumentalny no to po prostu żaden wyczyn tylko z 11 lat zmontowali film dokumentalny i to takie to taki dokument no chyba nie, bo tutaj... słabe z 11 lat zmontować półtora godziny to każdy by potrafił to jest taki gatunek tego filmu to dramat bo jeżeli napisali scenariusz i z góry wiedzieli, że będą kręcić go 11 lat i pokażą 12 lat życia, no to szacun. tutaj już widzę czuły, zabawny, mądry, poruszający, pełen ciepła i człowieczeństwa, Empire tak napisał A, o tym filmie, przedstawiałeś o tym filmie. mnie na początku o i tutaj widzę, że, że ten że, że jakby polskie zapowiedzi też są dość takie pochlebne ten film otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia dla najlepszego reżysera w 2014 roku. To nie, nie, te Niedźwiedzie są rozdawane w Berlinie, jeżeli dobrze kojarzę. Co ja mogę od siebie dodać? Film miał taką światową premierę w styczniu, więc podejrzewam, że sporo recenzji tego filmu już w internecie można upolować, można coś więcej się do ten temat dowiedzieć. Ja widzę, że tu jest pozycja, która na pewno się Maćkowi spodoba, mhm. bo, bo, bo do kin wchodzi bajka Barbie i tajemnicze drzwi. A no, tak, widziałem trailer właśnie przed dzwoneczkiem. Ale, <śmiech> ale nie, tak wracając do tego filmu tego dwunastoletniego, to nie wiem, zobaczymy, zobaczę, sprawdzę, ale na razie po tym, co opowiadasz, to wybieram przyszłość o Arka, naprawdę. <śmiech> A jeszcze, jeszcze jak, już, jak już tak uderzam w te klimaty, w których Maciej może córki zabierać do kina, to jeszcze jakieś japońskie anime zrywa się wiatr również będzie w Na kinach. japońskie aż... anime wolę sam chodzić. I aż się zastanawiam, to ty chodzisz na hentaje. A co za różnica? <laughs> Aż się zastanawiam, czy nie postanowili wypuścić tych takich bajek po, po, pod koniec sezonu wakacyjnego, żeby umilić dzieciakom wejście w ten okres, kiedy znowu zaczyna się szkoła, przedszkola. I... No, nie, bo to jest, i... słuchaj, ten okres, kiedy nie ma już co robić z dzieciakami. Ja też, ostatni tydzień wakacji i normalnie siedzę w domu z dziećmi, bo jedna babcia już ma dość, druga babcia już ma dość. W czasy i no, człowieka nie stać, żeby wyjechać na jakość strasznie długo, więc był dwa tygodnie. No i zbliża się ten ostatni tydzień wakacji, co z tym dzieckiem robić, nie? No to właśnie wrzucają teraz wszystko do kina, żeby jeszcze wydoić te ostatnie pieniądze z rodziny, z, z, z rodzica. Nie musi już teraz na książki wydawać, to przynajmniej na bilety do kina wyda. E, wiem, panowie, przypomniała mi się jeszcze jedna sytuacja, o której musimy kilka słów powiedzieć. E, nie, nie widzieliśmy filmu e, ale na pewno dużo słyszeliśmy na ten temat. E, ostatnio e, głośna e, 70. rocznica powstania warszawskiego. E, I podczas e, tej rocznicy miała. premierę miał e, film e, o powstaniu Janka Komasy. E, nie wiem, czy słyszeliście, ale pod, po, pod, pod e, naciskami z różnych stron. Janek Komasa postanowił zmienić zakończenie tego filmu przed oficjalną premierą. Nie wiem, czy słyszeliście, ale jeżeli film trafi do kin, to będzie film z, ze zmienionym zakończeniem. Polacy wygrywają? Czyli co? Czyli e, te zakończenie będzie inne niż to, które było pokazywane na Stadionie Narodowym? Te premierowe? E, tak, podobno e, takie były opinie takie były opinie tych ludzi, którzy obejrzeli ten film, że Jan Komasa postanowił jednak coś, coś zmienić, żeby, żeby jednak z takimi opiniami nie spotkać się po tej premierze oficjalnej. Ja też o tym czytałem. Czeka, czy, na, czy na wydaniu DVD będzie, będą te alternatywne zakończenia? Tak, że Polacy wygrywają powstanie. No tak, bo po, nie, słuchaj, bo e, pieniądze dało Ministerstwo Kultury, e, czyli propaganda e, musiała propaństwowa zadziałać. Wiem, że minister Zdrojewski jako jedna ze swoich e, ostatnich e, prikazów przed wyjazdem do Brukseli to e, właśnie zażądał od komasy, żeby powstanie zakończyło się sukcesem Polaków. Naprawdę, tak czytałem. Mówię jak jest. <grystanie> Max Kolonko. Z, z tego wątku powstania, wątku filmowego przejdę jeszcze do książek. Warto odwiedzać strony czytam.pl, bo tam też można wyhaczyć ciekawe promocje. Ostatnio się udało trochę fantastyki za niewielkie pieniądze kupić. W ogóle ostatnio sporo przeróżnych takich miejsc, w których można polować na książki. Znowu, znowu nasz, nasze ulubione wyda... się znowu nasze ulubione wydawnictwo znak też szalało z promocjami w, w jakby w drugiej połowie sierpnia, bo tam zdarzały się sytuacje, że w poniedziałek na przykład było minus 40% człowiek we wtorek płakał, że sobie książek nie nakupił, a w środę było minus 60. Więc Warto cały czas śledzić co się dzieje w, w tych różnych księgarniach internetowych, bo można naprawdę fajne książki za niewielkie pieniądze kupić. Teraz również jest promocja na znaku, pakietami można książki kupować, dwie książki za trzy dychy, pięć książek za pięć, czy trzy, nie, trzy książki za, dwie książki za trzy dychy, pięć książek za pięćdziesiąt, eku mylę się cały czas. Dwie książki za 3 dychy, a trzy książki za pięćdziesiąt. I naprawdę fajne tytuły są, które normalnie w regularnej sprzedaży około stu złotych by trzeba było na nie przeznaczyć. No to ja się zastanawiam, jakie oni muszą mieć marże, że potem opłaca im się tak czy siak takie promocje robić. No że to jest kwestia ilości chyba też wam powiem o takiej promocji. Ja, mów, ja mówię to właściwie w, w, w każdym odcinku prawie ostatnio. Ten Book Rage, który jest teraz, czyli y, Janusza Zajdla, książki. Y, okazuje się, że zrobili taki... Y, taką składankę, jakiej jeszcze nie było. Y, są w, w, tym, w, tym, w tej składance wszystkie, ale to absolutnie wszystkie rzeczy, które napisał y, Zajdel, to jest 12 książek, jest kilka zbiorów opowiadań, jest kilka powieści, bo tego nie było tak aż bardzo dużo, ale te 12 pozycji jest w tym momencie do wzięcia za około 80 zł, y, bo dołączyli stary pakiet, który zajmował te najbardziej y, znane i te największe powieści Janusza Zajdla, plus dołączyli całą resztę, która doszła w tym pakiecie, połączyli to razem i za podwójną średnią datku można wziąć wszystkie 12 książek. W tej chwili to jest lekko ponad 80 zł. W dwóch wersjach, w trzech wersjach. wersji PDF, MOBI i EPUB. Każda książka. Także według mnie to jest okazja, bo Zajdel jest tak Oprócz właśnie BookRage niezbyt łatwo do kupienia w tym momencie. Coś ciekawego chcecie przeczytać, obejrzeć, posłuchać? Jakieś muzyczne wydarzenia, które chwyciły Was za serce ostatnio? Coś ciekawego się dzieje? Mój drogi, ja bym chciał przeczytać. Pojawiła się aktualnie książka którą bardzo mocno poleca Wojciech Chmielasz na swoim profilu facebookowym tak, tak Piaskowiec, tak? Dobrze pamiętam tytuł? Tak, no, piaskun. O, o właśnie. piaskun Więc dodałem sobie już tą książkę do upolu e i czekam, aż zejdzie poniżej 15 zł i wtedy przytulę i no tak mnie nakręcił Wojtek chmielasz na tą książkę, że, że to w najbliższym czasie, jak tylko dostanę ją gdzieś w dobrej cenie, to sobie ją y, zapodam. O. Ale chmielasz lubi tą parę pisarzy, która pisze pod pseudonię Kepler i namówił mnie do zakupienia poprzedniej książki. Teraz już zapomniałem tytułu świadek podejrzewam. No, I co czytałeś? Jeszcze nie, jeszcze nie, cały czas to wszystko wszystko musi mieć swoją kolej. Dokładnie, tak, także, ja też mówię, że książka musi no, dojrzeć, musi dojrzeć. Musi poleżeć, musisz ją tam parę razy włączyć, pobawić się yy, okładką, jeśli jest w papierze, lub popatrzeć na, nawet na Kindle, popatrzeć, lubię sobie po pierwsze, dwie, trzy strony tak sobie podejrzeć i jak przy tych dwóch, trzech pierwszych stronach coś tam mi od razu zaskoczy, no to no to idzie. Ja tak mam. No. I musi mieć ten, musi być dobry okres, bo ja na przykład mam taki czasami e, okres, że czytałbym tylko jakąś tam literaturę non-fiction i wtedy jedno za drugą e, jadę same, same, same książki takie mm, e, z literatury faktu, a potem nagle mnie bierze coś takiego, że już mi się tego nie chce i... i i wchodzę na przykład na kryminało, bo na fantastykę. O, to z takich właśnie z takich, no. e, takich non-fiction to ja też robię podejście do, e, znaczy mam w planie do przeczytania jakie piękne samobójstwo Ziemkiewicza. O, też mam w planie to. Mam to w planie. Jeszcze nie kupiłem. E, nie wiem, czy jest wersja w ogóle, nie sprawdzałem, czy jest wersja elektroniczna. No myślę, że elektroniczna. to będzie prędzej, czy później, no. To tak. jest fabryka słów, tak? No to na pewno będzie. No to, to to powinno być. No a o, jeszcze taka wiadomość. Podcaster Bartek Biedrzycki, znany w kręgach podcasterskich, napisał książki i wydał właśnie w fabryce słów. Książka nazywa się Kompleks 75... 72-15. O Jezus, jak... 72-15, no, a ja przez chwilę pomyślałem, że 75-12. Dobra, Kompleks 75... 5,12. piętnaście. 72,15. 72,15. No i też za około miesiąca powinna być wersja elektroniczna. Stalkerowo. Ciekawy, ciekawy jestem, właśnie, tej książki. Nie czytałem jeszcze żadnej z Mam, tego no ma uniwersum, Zone. dość sporą promocję, jak na debiut, bo to jest debiut literacki. Goddia. Bardzo dobrą promocję ma. Fabryka Słów robi wszystko, co może, żeby, żeby wypromować Bartka, więc bardzo chętnie kupię Zobaczymy. i czekam, Przeczy... kiedy już będę mógł sobie ocenimy. zakupić. Ocenimy. ocenimy. Mm -hmm. Wystawimy taką recenzję. Tak, tak. czy inaczej, że tutaj, czy inaczej, gratuluję, gratuluję no, wydania. Extra, bardzo fajnie. To pierwsza taka Powieści. osoba, którą znam wcześniej, niż coś napisała. O, to. to. O. Na zasadzie pójdę kiedyś z jakąś też. koleżanką do księgarni. Widzisz tą książkę? Znam kolesia z internetów. Mm. Tak. To, to teraz o kolesiu, którego znacie nie z nie, niekoniecznie z internetów, ale raczej z radia. Nie wiem jak, jak to powiedzieć, czy to jest jakiś sposób na dorabianie sobie do, do, do, do, do, do takiego pudełeczka z grosikami na emeryturę a może po prostu chęć yy, opowiedzenia historii, które się w życiu wydarzyły. Yy, pojawiło się tych książek już kilka i jakby regul, regularnie pojawiają się nowe, już zdradzam, o kogo chodzi. Chodzi o Wojciecha Mana, który napisał swoją biografię, napisał książkę o podróżach, które miały miejsce z, z materną. Jakiś czas temu wydał książkę, w której prezentował różne teksty, które funkcjonowały na antenie radiowej Trójki w ramach tych wszystkich zabawnych audycji, które one, one gdzieś tam kiedyś były emitowane w latach 90 a teraz pojawi się książka, je, późno jesienią, bo okolice listopada, e, książka Wojciecha Mana, fotografo e, I to będzie archiwum fotograficzne Wojciecha Mana. E, no i tam oczywiście obok tych fotografii, które będziemy mogli obejrzeć w tej książce, e, pojawi się mnóstwo... Różnych historii związanych właśnie z tymi fotografiami, które będziemy mogli obejrzeć. Jak kiedyś mówiłem, już nie wiem, czy to w tym podcaście, że mnie denerwują takie tytuły, które w zabawny sposób starają się połączyć nazwisko autora z, z, z tematem, czyli wałkońskiego, tak? Wałkowania Ameryki wrony w Ameryce, wrony i tak dalej, i tak dalej te książki czytałem i obie mi się podobały ale no, ja mówię trochę mnie denerwuje takie to zabawa nazwiska nazwiskiem w tytule no. z wiekiem coraz więcej rzeczy zaczyna denerwować, więc tak jest, tak jest proszę pana nic na to nie poradzisz dwóch, dwóch zgryźliwych tetryków i jeden aspirujący. <śmiech> dobrze, nie, nie, nie, no tak, dobrze, nie pozostaje co? nam nic innego, jak zjeść banana, pożegnać się z naszymi słuchaczami zachęcić ich do tego, by odwiedzali naszą stronę internetową, czyli 100 grampopkulturypl zachęcać do tego, byście nie zapominali o naszym Facebooku facebook.com Kośnik 100 popkultury my ciągle obiecujemy, że się poprawimy i będziemy bardziej aktywni. Kiedyś to się na pewno wydarzy. Tak jest. Po, po wakacjach, wakacje, ale to po już... Wakacje. To już jest po wakacjach. Już jest po wakacjach. Już, już, już jest prawie. Już. Liście no. opadły z drzew, wiatr mroźny ze wschodu nawiał, no. zapach jesień. prochu się jesień po ulicach idzie, roznosi. Jesień, czu jesień czuć. Czuję, jakby jesień szła. No. Jak to a kiedyś ale... powiedział góral. No. Co, co ty mówisz, że ci liście z drzewa spadły? Mi liście do tego, do podwórka przymarzły. <grym> tak długo montowałeś. Hmm. No, y więc y drodzy słuchacze, zapraszamy was do tego, by pojawić się tutaj ponownie, y wysłuchać wtedy już 19 spotkania y z ludźmi, którzy skupieni są wokół audycji, która nazywa się 100 Gram Pop Popkultury, a dzisiaj byli z wami Łukasz Mocek, Dziękuję serdecznie. Arek Trendowski. Dziękuję również. I Maciej Skwara. Dziękuję serdecznie. A ten pociąg ten ci tego mrozu nawiózł. Pociąg do Arka. Nie, przyszłość Arka. Nie, Arka, Arka. Arka przyszłość. Po, po, pociąg Arka przejechał liście za Marsym. No. Po. sam se pociągarka. <głos> <głos> Au.